3, 2, 1, 0. Masa krytyczna. Masa krytyczna Łaskawy Panie się zaczyna. I yy, to jest tak, ta, program yy, taki rozrywkowy trochę. To ja, ja chciałem dzisiaj coś opowiedzieć w końcu sensownego. Już przeważnie jak nagrywam, to jakiś zmęczony jestem. Głupoty takie wychodzą. A to, to trzeba yy, się skupić. Dalej się nie przygotować, ale się skupić już. No to więc się skupiłem i wymyśliłem na przykład dziś, że yy, ja chciałem poruszyć temat pod tytułem Jaki je, Jakie warzywo jest najśmieszniejsze? No i teraz... Teraz można się zastanowić, na przykład rzucam postulat, że burak. Burak. Dlaczego burak? Bo yy, burak się kojarzy, yy, buraczanie, tak. Burak, nie, burok, a w ogóle burok. Jeszcze jak się powie burok, tak z, z krakowska, nie? Po krakowsku trochę burok, to ma urok ten burok. Co jeszcze może być gruszka? Gruszka jest dosyć śmieszna, bo ma kształt penisa. Takiego w dodatku nie, niedorobionego, takiego, że... Takiego, takiego wiecie, no, taki nie za bardzo. No i dlatego jest śmieszna, bo jakby to był normalny kształt, taki stuprocentowy, to coś by nie było takie śmieszne. A tak to jest niedorobiony penis, tak. Może być gruszka, co jeszcze może być? Może być ten, no banan, no banan. Banan z tego samego powodu, co poprzednio. I z tym, że jest krzywy troszkę, ale to tym lepiej, bo jest śmieszny. <śmiech> Jak to banan, nie? <śmiech> banan. Można mieć też banana na twarzy. Yy, tak, ale to już teraz w tym kontekście się zboczone robi. Banana na twarzy? Banan na twarzy. Ba banan w twarzy może być. Nie, to fu, to wstrętne było. Fu. Banan w twarzy. Bleh, fuh, bleh. No to chyba się skończył temat, czy jeszcze jakieś są warzywa, marchewka. No to To samo co banan, wszystkie to... to... Kurde, każdy owoc albo się będzie kojarzył z penisem, albo z jądrem. No po prostu innych nie ma. No truskawka co prawda jest trochę inna. Truskawka się nie kojarzy nic z jednym, ani z Tak, więc truskawkę ogłaszam, że to jest najmniej śmieszny owoc na świecie. No to skończył się temat. To słaby był. Słaby taki. To wymyślam drugi temat. Uwaga. No ogólnie się wiosna robi, to zaczyna mi się wziąć. coś w, w ogóle, zrobiła się wiosna i tak mi się wzięło na wymyślanie, kombinowanie, coś tam piszę, wymyślam. Wymyśliłem scenariusz, a nie, nie powiem, bo, bo, bo zrobię, to po co mam zapowiadać jak głupek, to nie, nie. Ale co powiem jeszcze? Yy, nie wiem, nie. Yy, że, no, mo motorek se chyba kupię znowu. No przecież ja muszę czymś jeździć, bo ja zwariuję bez niego. Się tak czuję nieswojo, jak nie jeżdżę na czymś dwuśladowym. No. znowu ukradną pewnie. No to trudno, no trzeba wliczyć w koszty. Jak się w Polsce chce mieszkać. No w sumie się nie chce mieszkać. No, dobra, no ale nieważne. Ale co ja chciałem powiedzieć? Temat, tak. Więc temat, yy, drugi temat. Ja nie opowiedziałem Wam jeszcze nigdy o chomiku nic. Właściwie, nie? Więc chomik to taki śmieszny jest. To jest chomik w ogóle. To jest śmieszny taki. Bo. Chomik śpi w domku, ma klatkę przede wszystkim, trzeba od tego zacząć. Każdy chomik ma klatkę swoją, chyba że nie ma. To wtedy przychodzą służby społeczno-socjalne i aresztują takiego człowieka, bo nie zapewnił chomikowi klatki. I wszyscy są zadowoleni, bo chomik został uratowany. Następnie chomik wtedy trafia do domu dziecka, do domu chomika, chciałem powiedzieć. Do domu chomika trafia... Gdzie jest właściwa opieka sprawowana nad tym chomikiem, zgodna z wytycznymi normami y, y, Unii Europejskiej, proszę pana? Tak jest właśnie. No. A y, co jakiś czas, no tam jest, mieszka wtedy więcej chomików, no więc wiadomo, że zdarzają się patologie, one się zagryzają, czasami gwałcą się, prawda, czasem też i tak dalej, bo to chomiki takie. To gołębie też zresztą tak robią. Nie wiem, czy są jakieś zwierzęta, co, co są naprawdę takie miłe. No, szpap, patrz patrzę na taką biedronkę. Miesz, biedronka, biedronka, biedronka. Biedronka, tylko biedronka nie ma ogonka. I myślisz że on taka fajna biedronka, a tak naprawdę to przecież jest zwierzę straszne. To jest taki żuk. No on zabija, zabija, biedronka zabija. Morduje nawet wręcz. Co, ta, co je biedronka? Co je biedronka? Co je biedronka? Się pytam, Martin Lechowicz tu. No. Nie wiem, co je biedronka. Chyba mszyce, tak. Albo to ston stonka. Tylko stonka nie ma. Prą prąka, prąka. Nie, I ta biedronka je tę mszyce, więc to tak no, nie, jest, nie ma takich miłych zwierzątek. Bierzesz sobie drąkę, a ona morduje z jakieś inne stworzonka, też miłe mszyce. Nie chciałbyś mieć mszycy w klatce? Chodziłaby ci po klatce, pogłaskałbyś mszyce. Mszyca się przyda, każdemu się przyda. Możesz też y, zrobić z niej powiernika twoich tajemnic życiowych, różnych sekretów takich. Zamiast y, głupiej koleżanki z klasy możesz mieć mszycę. Chodzić sobie z nią razem, na spacery zwierzać jej się, pamiętnik pisać, czytać jej potem głośno. No, plus takiej mszycy jest taki, że ma wyższe iloraz inteligencji niż twoja koleżanka ze szkoły. No, minus jest taki, że. A się nie ma minusów, same plusy. No, to używajmy mszyc zamiast koleżanek z klasy. Zwracając do chomika. Chomik się charakteryzuje tym, że ma bardzo miłe futerko. Ma, ma bardzo miłe futerko, jest w ogóle taki fajny. Łapki, ma. Używa ich do yy, mycia się tych łapek, drapania się w dupę. Te, też to. Nie, w dupę, w dupę rzadko, w głowę się tak. Uś, uś, uś. Yy, nie wiem, się wszędzie drapie. I używa ich do łapania cię za palec, żeby cię ugryźć też, bo myśli, że to coś do jedzenia. Albo chomik łapie też y, za orzeszka i zeżera. Ale to, co właśnie odkrycia, powiem, jakie odkryłem rzeczy w chomiku, mając tu chomika. Może to ten nowy, ten egzemplarz tylko taki jest, bo inne to nie wiem. Strasznie lubi ten chomik. Nawet nie wiem, czy lubi, on się tak napala strasznie na makaronik. Tak makaronik, to znaczy weźmiesz taki długi makaron, taki możesz wziąć nawet cały długi, nie łamać go. I dajesz go chomikowi. wiem go trochę złamać, bo taki za ciężki będzie. Ale dajesz mu taki długi makaron chomikowi. I co on chomik z nim robi? Chomik się strasznie zafascynuje tym, y, tym makaronem, twardym, nieugotowanym musi być też. I co zrobi? Y, no chce se go wsadzić do mordy, całego bo chomik nie rozumie, że mu się ten makaron nie zmieści, przecież on jest 10 razy dłuższy niż cały chomik. Ale nie, chomik go twardo chce wepchnąć, wepchnąć tego do tych chomiczych worków z boku. i Wsadza i nie wychodzi. No i tak kombinuje z nim i go cały czas w tych rękach obraca, ciągnie go, przesuwa go tak i tak cały czas może siedzieć z godziny i się bawić tym. Eee, godzinę chyba nie, 10 minut. To jest chomicza godzina, to jest 10 minut. No, no to chomiczą godzinę. I to jest strasznie śmieszne takie. I on se go gryzie przy okazji, ale on jest twardy, więc on se dług, długo gryzie, ale chomiki lubią gryźć twarde rzeczy, więc tym bardziej mu się to podoba. Więc jak chcę czymś zająć chomika, żeby mi nie łaził, na przykład, bo trzeba zmienić mu w klatce, bo dużo nasrał już, to i biorę chomika, stawiam se go na stole i daję mu makaron. I Chomik się tam mi mi mi międli ten makaron, bawi się z nim, obraca go na wszystkie strony, żeby go wsadzić co do mryja, co mu oczywiście nigdy nie wyjdzie, ale można próbować. co nie może mu w końcu wyjdzie, może przez samą erozję w końcu by ten makaron mu się tam wcisnął, czy tam zniknąłby w końcu, fiadr by go wywiał, woda by go wydło. wydłubiła wydłu co, co robi woda? Wyżłobiłaby w nim takie różne te pospolodowcowe dziury i by go może wsadził w końcu. Jakby się tak zwinął, czy coś. No, więc nie wiem, jak masz chomika, to powiedz, czy twój chomik też lubi makaronem się bawić, czy nie. Kto tu ma chomiki w ogóle z tych, co słuchałem? Jak ktoś ma chomika, to nie ma czasu słuchać. Chociaż może ma czas, bo podcasty są fajne, bo ich się słucha w drodze. Tak. No to dobrze, koniec tematu. No to następny temat. Ja jestem dobry w wymyślaniu tematów na bieżąco, więc nie muszę przygotowywać. Aczkolwiek przygotowane to by były zawsze przygotowane, bo bym zrobił selekcję, ale nie ma selekcji. Jest na żywo. Trudno, nie ma. Jest na żywo. Nie ma innego. To ja powiem tak. Następnym tematem, który chciałem tutaj poruszyć z Państwem Szanownym jest to, czy jeść pizzę widelcem i nożem, czy palcyma. Palcoma. Pal palcami. Pal palcem. Ręką. No albo łapą. I tutaj są różne szkoły jedzenia pizz. Yy, bo tak. Bo na przykład. Bo na przykład ja jem nożem i widelcem, bo ja jestem baronem. To mi nie wypada. Ale jak nim nie byłem, to też jadłem nożem i widelcem. Może dlatego też, że jestem szlachcicem. Bo jakbym takim chłopem, to bym żar ręką. tak, Bla bla bla, laskając, siorbiąc na boki wypluwając, oblizując, zlizując podłogi jeszcze, tak bym wszystko robił, no ale nie, nie, nie nie wiem, to jest jakaś kwestia preferencji czy coś, więc co? na plus jedzenia rękami przemawia to, że jednak, no, pizza, jak w ogóle wszystko, jedzenie wszystkiego rękami jest, nie psuje smaku, bo to po prostu, no, ręka, bierzesz, jesz, koniec, nie, a jak masz widelce, nożem, to przecież to jest metalowe, są brzydliwe, metalowe, czymś jest Wsadzasz sobie coś metalowego do, do mordy, no. Do buzi. Do gęby. Zależy, co kto ma. Wsadzasz metal? Przecież to jest metal. Tak syjemy jemy tym widelcami, nożami, a nie zwracamy uwagi na to, że tak naprawdę de facto wsadzamy sobie metal do gęby. No przecież to nie jest zdrowe, a naturalne. Aż nie o to chodzi. Tam zdrowe, może być se chore, jak chce. Chce, ale że to psuje smak. Bo ci, ciągle ci jeździsz Wargami po tym metalu. Fu, fu. Z jednej strony, fu, tak. To i co jest na minus, właśnie. A na plus teraz, na plus, bo to jest chyba. Co to było? A nie, to był plus jedzenia rękami. No to jest plus jedzenia rękami. Drugi plus jedzenia rękami jest taki, że z rękami, yy, będziesz jadł, to sobie odgryzasz taki kęs, jaki se chcesz. I już, kropka. A teraz koniec. I teraz będą plusy jedzenia widelce, i nożem. No więc tak, nie brudzisz sobie rąk, więc możesz jednocześnie czytać, drapać się, sprawdzać komórkę, czy co tam chcesz? No to słaby plus, słaby taki. To dobra, to inny plus jest taki, że pizza jest cienka, jak jest cienkowata. Im cieńsza, tym trudniej ją łapać do ręki. I je się po prostu niewygodnie, jak się je ją bez widelca i noża, czy nie? Czy jak jesz ty? Może ty jesz inaczej, ja nie wiem, może ty kolanem se trzymasz, ale ja mam przecież dwie ręce zajęte, jak jest cienka pizza i trzeba kawałek się trzymać. Jest bez sensu w ogóle. Nie, to głupie jest. I to jest tak, to jest tutaj plus widelca i poza tym plus widelca jest taki i noża. Zależy, dla kogo to jest plus, ale je się dłużej. Bo tak, no bo tak, musisz sobie tu kroić sobie kawałki, bawisz się tak z tym, no to też jest plus, bo się bawisz więcej właśnie. Dla mnie to jest plus, bo więcej zabawy jest, musisz tu kroić, wycinać wzorki, układankę robić, w jigsaw się bawić, takie pff, wycinać. I e, no, i musisz to tak ciąć i to jest plus, ale też chodzi o to, że jak kroisz, to kroisz te mniejsze kawałki, niż byś normalnie użar, Trochę mniejsze, więc to dłużej wszystko trwa, bo w dłuższej ilości czasu to zjesz. I co? I to jest pozytywne właśnie, bo ja lubię, jak czytam, jak jem, czytać sobie yy, pi pizzę, czy... nie, jem pizzę, a czytam książkę, albo odwrotnie. Nie wiem, jak ja to robię. Muszę, musiałbym zjeść teraz, żebym sobie przypomniał. W każdym razie yy, jedno jem, drugie czytam i czas przyjemnie płynie, a przy okazji sobie coś przeczytam, więc ja mam mam tę spełnia dobrodziejstwa mo możliwego na tym świecie, że tutaj sobie cieleśnie sobie przyjemność robię, a tutaj intelektualnie, albo może nawet emocjonalnie, bo zależy co czytam. Jak Harlekina, no to, to, to nawet i erotycznie bym powiedział. Nie wiem, nie czytam nigdy Harlequina. Czytałeś Harlequina kiedyś, ktoś? Ciekawe, czy to się jeszcze sprzedaje. Może takie książki będę pisać, o. Ech, nie znam wy, znajomego wydawcy, ani nic. Kto mi to wyda wszystko potem? Nie, nie, nie wierzę w siebie, w sensie wydawcy. To dziwne, jest. słaby jestem jakiś w tym, no, w wierzeniu w siebie, jeżeli chodzi o wydawanie, wydawnictwo, że co. Nie, No, ale będę musiał się przemóc, bo inaczej to niczego nigdy nie wydam. Przecież nie mogę wszystkiego samemu robić. Wydawać, drukować, sprzedawać, jeszcze sklepikarką będę. Dobra, nie bez sensu. Ale chciałem powiedzieć, że.. Yy, czy Harlekiny właśnie. Ja nigdy nie czytałem romansidła książkowego. Bo mi się, to zawsze potwornie nudne, to jest głupie zwyczajnie, nudne. Jak chcę mieć romans, to sam go zrobię w rzeczywistym świecie, a nie czytam o tym, że komuś stanął. No Przepraszam bardzo. No, samemu jak mi stanie, to mogę sobie to samo zobaczyć. Co w tym takiego fascynującego jest? Bez sensu w ogóle. No ale to czy, a to może, to nie jest taki, to nie takie książki. Mi chodzi o takie bardziej romantyczne zresztą, nie, nie jakieś takie, że komuś coś stanęło. Bez sensu, nie? Ale te romantyczne książki, to po co to w ogóle czytać? Też jest. Przecież też takie, nie wiem, no. Nudne znowu. Tam się nic nie dzieje. Tam tylko ktoś przeżywa. I też, żeby coś przeżywał ciekawego. Ale to jest koszmarnie nudne, bo... Ciekawe, że czytasz się książkę i się wczuwasz. Są bohaterowie. Przeżywasz razem z nimi. Oni ci istnieją w głowie, nie? Yy, dobra, no ale istnieją ci... Bo coś się dzieje. Mają konflikty. Mają problemy. Rozwiązują te problemy. Dochodzą do wniosków. Zmieniają się. O! Ale w romansie nic z tych rzeczy wymienionych nie ma. się nic nie zmienia. Tam... Se tylko są. Tam nie ma problemów nawet za bardzo. Tam tylko se żyją ludzie, poznają kogoś i mają uczucia. I już. I te uczucia doprowadzają do czegoś, że coś robią i potem mają następne uczucia przez to, że coś zrobili i z powodu tych uczuć zrobią coś następnego. I tak naprawdę to tak, to się, tak się pisze, jak i się czyta. Po prostu jedziesz, jedziesz po, po kolei. Stać go zacząć, a potem to ci jedzie, możesz tak pisać całe tomy, nie? Po prostu, ro, coś robisz, uczucia, uczucia, coś robisz, coś robisz, uczucia, uczucia, coś robisz, tak leci. Ale tu przecież się nie układa w żadną całość, żadnego przesłania morału pouczającego nic rozrywkowego, też tam nic nie ma, przecież. Bez sens. A może ja nie znam tych książek, czy, on... czy to ja tak głupio gadam, czy to ja, gadam jak kompletny idiota przecież, bo właśnie, bo właśnie yy, bo ja nie czytam żadnego. No to co ja się mam wypowiadać? Nie, to tak naprawdę ja mówię o swoim wyobrażeniu, więc tak naprawdę może być zupełnie inaczej. Ja tylko mówię, jakie mam wyobrażenie na temat książek, których nie czytałem, co przeważnie ono jest zupełnie nonsensowne i się okaże, że gadam straszne pierdały. Ale ja sobie z tego zdaję sprawę, że jestem kretynem. Kretyn. No właśnie. I tym się różnię od kretynów, którzy myślą, że nimi nie są, a są, no. I tego. I co z tego? Nie, nie mam gówno, nic tego, nie bez sensu. Nie, nie wiem, się tak można zżymać, że ja mówię na antenie gówno. No ale co mam powiedzieć? Dupa? Ile razy można dupa mówić? Trzeba raz powiedzieć gówno, nie? <grym> to w ogóle nie śmieszne było. Ja, ja, ja mam ostatnio takie fobie. Mam, mam strach, strasznego stracha. Czasem się budzę w nocy, przerażony, bo bo nagle się mi przyśni albo bzdura, że już nie jestem śmieszny. ja! A! O, może tak być. No i to jest dla mnie skandal, bo ja, ja mogę być różny, ale jakbym nie był śmieszny. I'm not funny. To, to by było straszne dla mnie. To źle. Może nie jestem. Może. Skąd ja to mam wiedzieć? No znikąd nie mogę wiedzieć. Nie mam pojęcia. No. Ale i, tak, czy ty, ty się tak nie boisz? Ludzie się przerażnie boją odwrotnie. Ludzie się boją, że są śmieszni. No śmieszny jestem strasznie, poradź coś bracie Lechu, i nie poradzę bracie Jarosławie, było nie pisać o tym kartoflu. Nie, to coś inaczej. Dobra, no ale było tego, znaczy chodzi o to, że większość ludzi chce być tak koszmarnie poważna i oni się boją śmieszności, a ja się boję nieśmieszności, bo nieśmieszność oznacza to, że będę takim samym debilem, znaczy debilem, no to chodzi z gredem takim, jak ta cała reszta poważnych, nudnych ludzi, którzy... Właśnie jest... Zagłaszałem coś takiego, że im ktoś jest poważniejszy, albo im mniej ma luzu... Ktoś idzie. Ach, muszę kończyć. Im mniej ma luzu, tym jest... Yy, yy, tym jest... Co? Głupszy po prostu. Głupszy. Głupi ludzie nie mają luzu. Albo odwrotnie, ludzie bez luzu są głupi. Nie, głupi ludzie, i mam luzu. To dobrze brzmi nawet, może jakiś tytuł by czegoś mógł być. Teraz będzie problem, bo nadchodzi mi tu Becia i będzie chciała pewnie coś gadać, albo nie wiem. Zobaczymy, co powie pierwsze. Czy powie dzień dobry, czy cześć, czy, czy będzie narzekać, że Aa, zła pogoda. Nie wiem, co powie. To jest właśnie ta niespodzianka. Kiedy ktoś przychodzi do domu, kiedy ktoś przychodzi do twojego domu, znaczy z kimś mieszkasz, nie? To nie czujesz się tak podekscytowany, bo co przyniesie? czy w jakim będzie nastroju, czy znów przyjdzie po czterech wódkach pijane w cztery dupy, czy, czy przyniesie mi obiad, czy hamburgera, czy coś. Więc to jest, dla mnie to jest ekscytujące, bo ja się lubię byle pierdołami ekscytować. No lubię. A czemu mam nie lubić? Lubię. I właśnie tutaj ludzie poważni się różnią od tych ludzi niepoważnych, bo poważni powiedzą, co za idiota, no ekscytuje się byle czym. No i efekt jest taki, że oni praktycznie już by mogli zejść z tego świata, bo oni nie żyją praktycznie w ogóle już. No, się niczym nie ekscytują, nic się nie zmienia, wszystko tak samo. Niczym się nie cieszą, bo się nie ekscytują, no to czym się mają cieszyć? Niespodzianek nie ma. A jak są, to ich nie zauważają nawet, bo jak zauważą, to ignorują. O, kukułka. I, no, i to mówię, no, to lepiej być niepoważnym i żyć, ale za to, żeby ci ludzie mówili, że jesteś niepoważny. W sumie jak ktoś mi powie, Martni, ty jesteś niepoważny, to co? Ja mówię, no dziękuję. <grywanie> dziękuję bardzo. No, <grywanie> Ulżyło mi wreszcie. Ktoś to zauważył. No, to dobrze by było. A teraz, nie wiem jak jest. Halo? Halo? Marzena, no, przepraszam, bo muszę powitać gościa. Uwaga, halo, będzie teraz poezja, halo, poezja, jest to poezja, którą napisałem dziś, jest to poezja o, a to puszczę może, powinna być sama z siebie zrozumiała, o ile będzie poezja z Bereźna, odcinek następny, ja, rzeczywiście przyszły hamburgery, przyszły, jak dobrze, wyłącz tą wodę, nie jem już makaronu dziś. Co Makaron jak hamburger przed. Coś napisane? 100% wołowiny! Oh my goodness! Naprawdę? 100% wołowiny jest. Nawet ten papier, w którym jest owienię, to hamburger, jest z wołowiny. 100% chickena. Aha, o. U, a, zaraz. W wieśmaku nie ma chickena. No nie To poezja przed Państwem z Bereźna. Halo. No tak, zepsuła się. Bardzo dziwne. To może teraz tu. Hej, zepsuła mi się poezja. No bez sensu w ogóle. Tyle przygotowań na nic. Spełzło na niczym. Nie, coś się zepsuło. Coś się zepsuło. Jak ja mam puścić poezję teraz. Muszę ją znaleźć. To w tym czasie, w tym czasie puszczę taki. Coś. Ja mam dość strzelania. Dość wojny, ja mam. Dość wszystkiego! Do bardzo dobre było, myślę, jako przerywnik. Co ja mam zrobić? Cisza się stała. Wyłączyłem muzykę. A pozja nie działa. Niedobrze. Niedobrze jest. Hej, ale w ogóle znikła. A nie, jest. A przepraszam. To dobrze. Już bez, bez paniki. ty spokojnie. Ty nie, ale nie działa. Dlaczego nie działa? Działaj, Franco! Mam cię dość! Ty głupi programie! Dlaczego nie działasz? Technika nie działa, bo Martina technologia jest przestarzała. W ogóle było nieśmieszne. Wiecia, jesteś poważna, jesteś nieśmieszna w ogóle. Obraziłaś się? Na co? Jesteś nieśmieszna. Nie, ja wiem, że jestem nieśmieszna. Nie, ja bym, ja, dla mnie to jest straszne. Tak, to jest ta różnica między mężczyzną a kobietą. Poezja zbereźna. Wiersz zdobył drugie miejsce w konkursie młodych talentów na festiwalu w Stolcu. Czyta Telesfor Machujski. Spieszmy się sądzić ludzi, tak szybko odchodzą. Zostają po nich wpisy i login na forach. Nie czekaj do jutra, by dziś błąd wykazać, bo na potępianie zawsze dobra pora. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna, czy ci nie przeszkodzi admina zła czujność. I da bana, zanim wydasz słuszny wyrok, tępimy wciąż za mało i stale za późno. Nie zaoraj często, lecz miażdż raz, a dobrze, a będziesz, tak jak admin, łagodny i mocny. Zbierzmy się sądzić ludzi, tak szybko odchodzą, srebrem słów ich daszmy lub zamilczmy złotem, bo nigdy nie wiadomo o tych, co tkwią w błędzie, czy lepiej ich wyrzucać, czy ich mieszać z błotem. I to była bardzo poważna poezja z Bereźna i ja się nad nią zastanawiam długo. Dobrze, to ponieważ jest... Yy, ja bym chciał zjeść bardzo hamburgera, ale muszę doczekać do końca muzyczki. W związku z tym muszę wymyślić jeszcze jeden temat. Dzisiejszym tematem, trzecim już chyba z kolejności, będzie kwestia otwierania butelek, bo... Tak, tutaj są też różne możliwości, więc jest yy, standardowy sposób nudny, czym do butelek, ale jest jeden gość, co otwierał okiem. To straszne w ogóle wyglądało. Był taki, to był kapitan chyba statku jakiegoś, stateczku, a może to ja tak do niego mówiłem, bez sensu. W każdym razie otwierał to chyba, nie, jak on to otwierał? Zapalniczką. Tak, to nie, przepraszam, to okiem kto inny. Ktoś otwierał okiem raz widziałem... A może udawał? Ja już kurde nie wiem, po co ja o tym mówię, jak nie pamiętam. Idź mi stąd, ja tu nagrywam. Odejdź stąd, kobieto! Nie będę gadać z tobą, to jest moja masa krytyczna. Nagraj ze swoją własną! Nie ma! Nie! No. O odparłem jej ataki. Ale nie wiem, jak długo mi się uda odpierać jej ataki. Więc jeszcze tak, otwierać można o drugą butelkę i uważam, że to jest głupie, bo się coś rozleje zawsze. I jeszcze otwierali ludzie kluczem, to też głupie, bo to jakieś podwalność tego, ale żeby ktoś otwarł palcem, ręką, to nie widziałem. Raz mnie ktoś zrobił świnia w konia, bo otworzył butelkę i powiedział, otworzę ci to ręką i tak odkręcił i tak odkręcił. Myślę, o ja. A potem się okazało, że to jest taka butelka, co udaje tylko butelkę i zatyczka, co udaje zatyczkę, bo ona była odkręcana po prostu. A kiedyś nie było takich, to właśnie wtedy nabrał mnie świnia. Świnia. A, myśleliście, że to już koniec, a nie... Specjalnie pod łośniem. dobrze, to był słaby temat yy, dosyć. No, nie z każdego tematu się coś urodzi, prawda? Tak jak yy, nie każdy plemnik dojdzie do tej komórki, nie każdy ją zapłodni, nie każdy. Jest to ważna prawda życiowa, nie wolno o tym zapominać. I jest to bardzo pocieszające, bo każdy z nas jest plemnikiem. Jest tym najlepszym plemnikiem, z plemnikiem zwycięzcą, plemnikiem, który wygrał z milionem innych plemników. Więc to, to jest niewiarygodne zwycięstwo już na samym wstępie, już na dzień dobry, na początku życia zaczynać się życie od takiego sukcesu. Potem to już same sukcesy na ciebie czekają, jak sobie uświadomisz, bo jak sobie nie uświadomisz, to będą same porażki. O, idzie, znowu nadchodzi. Odejdź od mojego mikrofonu. Nie ma, nie ma. odeszło teraz... Aha, jeszcze coś jest do powiedzenia. No dobrze, no to ile tego jeszcze? Tu no nie piszę minut, bez sensu. Dobrze, to jeszcze opowiem teraz o kwestii... Yy, temat szybko, dawaj temat, wymyślę Wesele nasze. Ja daj mi święty spokój. To ma być śmieszne coś, a ja nie. Kobiety są takie nudne czasami, że jasny piorun. No po prostu cholery można dostać. niczym nie, nie gango. De, Seriale, desele, emocje, de, de, de. Nie, tam nie będzie. Ręcistka jedna rwała dla mnie złoty zon. No to miałem że lepiej o zębach. Albo o rencistkach. Ja już jem. Eee, no, to jest problem z nadawaniem. Nie, dobra, musimy coś innego zrobić. To trzeba mieć osobne pokoje, odizolowane jakąś ścianą. Przecież człowiek nie może nic zrobić, bo za tobą zawsze chodzi kobieta. No, chodzą za mną takie sznury kobiet. Całe życie. Od początku normalnie do... Bym powiedział do czego. I tak całe życie do... Było tak gdzieś tutaj. To już było takie coś. E, nie wiem. Nie, nie ma. No miałem taki fajny błąd, ale nie mam już. jingiel co mówi. I tak całe życie do za coś tam. Bania. Ale nie powiem, bo to już nie będzie efektu. Nie, ale to wstrętne jest. Wstrętność. Wstrętny, brzydki zwyczaj. Nie tak Chciałem powiedzieć, że całe życie, za każdym chyba większość ludzi tak ma, że chodzą za tobą kobiety. Od, od mamy do teściowej wszystko za tobą, łażą i narzekają ci na duchem i ciągle tylko się chcesz zająć czymś sensownym, zagrać w grę, poczytać książkę i na, oglądać film czy coś, nie, to one przychodzą i chcą relacje mieć, relacje, bo jakieś pogadać o swoich uczuciach chcą, albo ci zabiorą mikrofon znowu ci gadają, o, o że przytul mnie, przytul mnie co chwilę tylko. Od przytulania to ja mam misia nie potrzebuje kobiet tylu wszędzie dookoła. No i to jest straszne. Kiedyś były lepsze czasy, bo kobieta, no kobieta jednak, no miejsce kobiety było adekwatne do jej też możliwości, prawda? I ona była taka bardziej pod, podległa. Ale to nic nie zmieniało, bo i tak za wszystkie chodziły te kobiety z tymi mężczyznami, nawet jak ten świat był taki męski, a kobietom nie pracowały czy coś, to jeszcze gorzej było, bo siedziały w domu i i na duchem krzyczały, że a no przytul mnie, pogadaj ze mną, pogadaj ze mną. No. I tak na pewno Arabowie dlatego są tacy podnerwieni, bo im ciągle te kobiety tak piszczą na duchem i gadają. I oni są tacy wkurzeni i wysyłają te bomby, samoloty. No panowują i chcą rozwalić reszty świata, bo po prostu nie mogą znieść tego świata, całego świata, bo wszędzie są kobiety i one tak krzyczą i chcą się przytulać. To tyle na ten temat. To była masakryczna. Dobranoc. Dzień. Spalający jak kamień, spadochroniarz krzyczy do mijanego w powietrzu kolegi. Mój się nie otworzył. Szczęście, że to tylko ćwiczenia.